Ósma się pojawiła z Nienackami Michał Nogaś. Dzień dobry ponownie, tu program trzeci, a w nim serwis Romuald Wójcik i Karolina Kozińska. Eskalacja napięcia w Iranie. Donald Trump zapowiedział ataki na elektrowni i mosty. Ceny paliw na czas świąt będą obowiązywały od Wielkiej Soboty do wtorku włącznie. Żołnierze austriackiej armii mają prawo do noszenia długich włosów. Prezydent Donald Trump grozi Iranowi zniszczeniem elektrowni mostów, a zapowiedział eskalację amerykańskich ataków na infrastrukturę, wzywając jednocześnie władze w Teheranie do szybkiego działania. Ostrzeżenie amerykańskiego przywódcy opublikowano po zbombardowaniu przez siły USA mostu w irańskim mieście Karacz. Według lokalnych władz w wyniku ataku zginęło 8 osób, a 95 zostało rannych. Szef irańskiego msz zapewnił w odpowiedzi, że uderzenia w obiekty cywilne nie zmuszą jego kraju do kapitulacji. Podczas gdy konflikt w Iranie wydaje się zaogniać, w Pentagonu Pete Hexed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 A ci, którzy mają już pełny bak, ruszyli w drogę na święta. Ruch na głównych trasach w zachodniej Polsce rośnie z godziny na godzinę na trasie A2 od zachodniej granicy w kierunku Poznania. Przejazd odbywa się płynnie, ale zatłoczone są stacje paliw i parkingi. W miejscu obsługi podróżnych przy przejściu w Świecku jest Maciej Szefer. Maćku, jak zmienia się ruch i jak wygląda sytuacja na przygranicznej stacji paliw? Na wielkopolskim i lubuskim odcinku autostrady A2 rośnie ruch aut osobowych i ciężarowych w stronę Poznania. Coraz więcej samochodów pojawia się przed bramkami w punktach, w punktach poboru opłat w Gołuskach i Tarnawie, ale nie ma jeszcze korków. Użytkownikom aut sprzyja, na razie jeszcze sprzyja pogoda, bo widoczność jest dobra, a nawierzchnie dróg suche. Część kierowców planuje podróż przez Niemcy tak, aby zatankować już na polskich stacjach. Dotankowaliśmy no, się tylko na styk w Niemczech, a a tu już no, pod korek lecimy. Przydała się ta obniżka. Po 23 siedzieliśmy w samochód i, i od razu do Polski. Dlatego od rana tłoczno jest na stacjach paliw i w miejscach obsługi podróżnych na trasie A2 od granicy w kierunku Poznania. Na mopie Sosna, na którym jestem w tej chwili. Kierowcy planujący tankowanie lub posiłek muszą uzbroić się w cierpliwość. Nie ma problemu z przejazdem przez przejście graniczne w Świecku. Maciej Szefer, dziękujemy za relację. Pamiętajmy, że paliwa. Pamiętajmy, postarajmy się pamiętać o włączeniu mikrofonu. Pamiętajmy, że paliwa na pewno nie zabraknie policyjnym patrolom. Ze względu na szczyt wyjazdów na święta policja ostrzega przed wzmożonym ruchem na głównych trasach i wylotówkach. W takich warunkach często dochodzi do stłuczek wynikających z pośpiechu, mówi Robert Opas z Komendy Głównej Policji. Tych zdarzeń jest dużo i trzeba się zbroić w cierpliwość, jeżeli ktoś już życzy sobie załogę policji. Oczywiście, absolutnie, też jeżeli jest jakieś podejrzenie nietrzeźwości czy jakiś braków dokumentacji, tak, wtedy policja na miejscu jest niezbędna. Ale jeżeli nie, to M-stłuczka i mamy sprawę kolizji, można powiedzieć, załatwioną. Bardzo szybko te dane trafią do ubezpieczyciela i szybko ta szkoda zostanie zlikwidowana. Policjanci zwracają uwagę na przestrzeganie prędkości, przewożenie dzieci w fotelikach, trzeźwość i zakaz używania telefonów podczas jazdy. Warkoczyki, kitki i końskie ogony dozwolone w austriackiej armii. Tamtejszy Trybunał Konstytucyjny uznał, że przepisy nakazujące mężczyznom noszenie krótkich włosów są nadmierną ingerencją w życie prywatne. Sprawę do Trybunału skierował żołnierz ukarany dyscyplinarnie za kitkę. 3000 euro kary zostało zredukowane po odwołaniu do 2200, ale wojskowy dalej dochodził swoich praw. Zgodnie z rozporządzeniem ministra, włosy do ramion oraz spięte z tyłu głowy mogą mieć tylko żołnierki. Mężczyźni muszą dbać o krótkie fryzury. Sędziowie uznali, że odmienne przepisy dla różnych płci są niesprawiedliwe, a nakaz noszenia włosów określonej długości jest za mocnym wkroczeniem w obszar prywatnych decyzji członków armii. Resort obrony dowodził, że zapisy ograniczające dowolność fryzury u żołnierzy wynikały z troski o jednolitość wyglądu wojskowych. Adam Gruczewski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl Romuald próbował, próbował, jesteśmy gotowi. Szanowna ekipa, na trzy, cztery... 4... Pamiętajmy! A Karolina prawie zapomniała powiedzieć, że to był serwis trójki. Ale i przypomniałeś wzrokiem. Krzysztofie Łoniewski, dzień dobry ponownie. Dzień dobry. Romualda nie pytam, bo widzę, że nie ma szans, ale ciebie chciałem zapytać, czy ty miałeś kiedyś kitkę? Nigdy nie miałem, a ja też chciałem ciebie zapytać. A ja miałem dekadę temu, jak jeszcze miałem włosy. A teraz to już nawet by się takiej małej nie udało zrobić. Pamiętajcie, żeby przyjść o 8.30, ktoś z was, dobrze? Dziękuję. Zapowiadają się. Co tam w sporcie, panie kolego? Zanim o sporcie, to chciałem zapytać, czy ten krawat to masz taki szeroki, i z natury, czy domalowany? Nie, nie, on się po prostu poszerza, bo ja lubię być taki elegancki o świcie. A ja też mogę o coś zapytać? Mm -hmm. A ten uśmiech to masz przypięty, czy tak od dziecka? Od dziecka. No to od dziecka i od serca teraz. Prawda. Przybliżamy jeszcze raz na początek serwisu sylwetkę nowego trenera i Świątek, mówi komentatorka Eurosportu Justyna Kostyra. Francisco Rojsz lubi ciężką pracę. Iga też lubi ciężką pracę i myślę, że tutaj się wspaniale dogadają. No jest to też człowiek starszy, bardzo doświadczony, ma 58 lat. Natomiast to, że jest starszy i doświadczony, myślę, że przełoży się też na to, jak Iga podchodzi do, do wielu jego uwag. Na pewno może dużo dać Polce. Debiut w meczach o stawkę duetu Świątek-Rocz podczas turnieju WTA w Madrycie. Pod siatką cieszymy się z awansu drugiego naszego zespołu do Final Four Ligi Mistrzów. Faluron Warta Zawiercie pokonał po raz drugi 3-0 Kuczynę Lubę Witanowa. Tym razem przed własną publicznością składowe wczorajszego zwycięstwa wylicza trener gospodarzy Michał Winiarski. Troszeczkę doświadczeniem i taką chyba determinacją, może też złością sportową. Mówimy, że w międzyczasie graliśmy jeden mecz, który przegraliśmy po tiebreak'u i w tym ostatnim okresie, gdzie mieliśmy dużo zwycięstw, taka porażka. Myślę, że wzbudziło nas jeszcze większy głód i trochę więcej agresji. Dzisiaj to było na wojsku widać. Wybrzmiewająca w tle, traumatyczna porażka Warty to niedawne pierwsze starcie w ćwierćfinale plus ligi z Zaxą, Kędzierzyn, Koźle, a tym pierwszym zespołem, który awansował do Final Four Ligi Mistrzów to PG Projekt Warszawa. W Lidze Mistrzów grały też nasze zespoły w piłce ręcznej, obydwa na wyjeździe i obydwa wracają do kraju na tarczy. Orlen Wisła-Płock przegrała 29 do 33 ze Sportingiem Lizbona, Industria Kielce 23 do 26 z Pikseget. Kończymy hokejem na lodzie. GKS Tychy pokonał na wyjeździe po piłkarsku. 1-0 GKS Katowice i w finale Ekstraligi prowadzi 2-0. Gra toczy się do czterech zwycięstw. Na pewno był to dobry mecz w naszym wykonaniu. Od pierwszych minut zagraliśmy mądry, dojrzały hokej. Wypowiedź Olafa Bizackiego, obrońcy gości, kończy serwis kolejny sportowy na naszej antenie za godzinę. Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas. Autoglas naprawia, Autoglas wymienia. A czego ty byś chciał życzyć ponad podziałami e, słuchaczkom i słuchaczom? Trudne pytanie. Hmm. No, już ja życzyłbym chyba tego, żebyśmy wszyscy mogli żyć długo w dobrym zdrowiu. O, mm. czyli tak w kierunku długowieczności chciałbyś podążać. A nawet tak? w stronę. A nawet w stronę. Jeżeli chodzi o twoje rodzinne strony, to 14 stopni dzisiaj będzie. W moich także, mm. czyli na Mazowszu. A w pozostałej części Polski, no nie zgadłbyś różnie. <laughs> 6 na Podchalu, 7 na Pomorzu Zachodnim, a właściwie bardziej centralnym, bo mi się mapa przesunęła nieco. 9 będzie w Szczecinie, 11 we Wrocławiu, 13 w Białym Stoku. Tak, już wiem, że chcesz coś dodać, Krzysztof. Nic nie chcę dodać. No to to by było na tyle. Na program zaprosił jego sponsor, Ogólnopolska Sieć Serwisów Szyb Samochodowych Autoglas. Autoglas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 64. Urodziny Trójki. Kocha, lubi, szanuje, kocha. I podaje czas 10 po 8. Zapraszamy do Trójki. Krzysztofie sięgnij po wiosło. Krzysztof Sagan, Monika Gosławska, Dawid Pieróg i Michał Nogaś. Polecamy się do 9. Michał Gerdias, który przed chwilą się odezwał, już tu jest. Krąży. Dookoła studia, niczym te ptaki z opowieści doktora Kruszewicza. szukamy dzisiaj pomysłów na życzenia najlepsze, najbardziej trafione. Takie, które nas połączą. Wydaje mi się, że żeby złożyć dobre życzenia o odpowiedniej treści, powinniśmy troszeczkę wiedzieć o tej osobie, której czegoś życzymy. No bo jeżeli jest młode małżeństwo i wzięli kredyt, to życzmy im szybkiego spłacenia tego kredytu. Jeżeli ktoś jest trenerem i prowadzi drużynę, życzmy wygranej. Jeżeli ktoś jest chory, życzmy oczywiście zdrowia, chociaż tego nigdy za wiele i zawsze należy rzucić tego zdrówka, ale tak mi się po prostu skojarzyło, czyli mówiąc wprost, jeżeli chcemy, żeby te życzenia faktycznie były takie personalne, ja nie mówię, że komuś trzeba do życia z butami wchodzić, ale bynajmniej troszeczkę o tej osobie, której się czegokolwiek życzy, trzeba cokolwiek wiedzieć, po to, żeby dobrze życzyć. No właśnie, przypomnijmy, że to dobrze, nie wchodzić komuś z butami, w życie. I jeszcze ten telefon, przypomnę. Chciałbym złożyć życzenia dla naszych polityków, i oczywiście polityczek. Chciałbym życzyć im, żebym im pamięć wróciła, ponieważ chyba zapomnieli, po co oni tam są. Jak będą mieli pamięć, po co są na swoich miejscach, to będzie lepiej. To tytułem wstępu, bo jest ósma Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal.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 Prawicowe. Jedna z wielu inicjatyw, takich stowarzyszeń, takich inicjatyw w samym Prawie i Sprawiedliwości jest. A sporo. odpowiedź na moje pytanie?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 bardziej e, prawicowe poglądy, bardziej centrowe poglądy. Mateusz Morawiecki tworzy ofertę dla e, osób chcących Polski e, rozwojowej, e, które właśnie definiują się jako osoby e, patrzące na e, politykę e, z sympatią. Ale Prawo i Sprawiedliwość nie chce Polski rozwojowej? Centrową. Oczywiście, że chce, natomiast ja jeszcze raz mogę powtórzyć, że tak jak e, istnieje szereg inicjatyw, między innymi też stowarzyszeń, tak pan premier Morawiecki, podejmuje inicjatywę, która ma jeszcze bardziej poszerzać e, katalog sposobów dotarcia do czy to elektoratu. to jest przygotowanie do wyjścia z Prawa i Sprawiedliwości? Mateusz Morawiecki mówił w, w wirtualnej Polsce. Chce skupić osoby, którym nie pasuje coś w każdej z partii politycznych po prawej stronie, czy to w pisie, czy w Konfederacji, czy w Koronie polskiej. To taka formuła, więc sama e, pani e, odpowiedziała de facto na to pytanie. Absolutnie nie ma takich e, planów. To jest stowarzyszenie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 w kancelarii premiera, później kiedy był doskonałym prezesem e, rządowego centrum legislacji, jest wykładowcą akademickim, jednym e, z najlepszych e, i najbardziej wyważonych e, polityków, a szczególnie cenię Krzysztofa za to, co robi ostatnio, dlatego, że prowadzi e, podcast, w którym rozmawia z osobami z bardzo różnych, e, o bardzo różnych poglądach, z różnych stron sceny politycznej, rozmawia na temat prawa, rozmawia na temat konstytucji, właśnie takiej merytorycznej, e, spokojnej dyskusji, na temat e, naszej konstytucji, na temat rozwiązań prawnych nam potrzeba, jeżeli chcemy e, wyjść z tego korkociągu, w jakim dzisiaj jest wymiar sprawiedliwości i w ogóle ten cały obszar e, znajduje się w takim korkociągu. No ale korkociągu. W, pisie mówi, że, w PiSie mówi się, że on paktuje z Waldemarem Żurkiem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 Idzie w, w dobrym kierunku, na, walcząc z Mamy dwoma konfederacjami? W sposób oczywisty. Zróżnicowane poglądy są różne środowiska. Te poglądy się spierają. My różnimy się między innymi tym od Platformy Obywatelskiej, że prowadzimy dyskusję merytoryczną. Kiedy koledzy z Platformy i koleżanki, przepraszam, tutaj i koleżanki i koledzy z Platformy. Ale walczą Ludwik Dorn o to, i Paweł Zaleski, którzy zostali wyrzuceni to, w 2011 redaktor, roku, też chcieli prowadzić spółkę, dyskusję skarbu... merytoryczną. Przecież Zbigniew Ziobro z Jackiem Kurskim w 2011 roku. Dorn to był 2007, 2011 to Kurski z Ziobrą wzywali do demokratyzacji partii, po czym zostali wyrzucani. No pan się sam śmieje z tego, co pan mówi. Nie, ja się uśmiecham do pani redaktor, a e, mogę tylko powtórzyć, że kiedy koleżanki i koledzy z Platformy Obywatelskiej walczą o to, którą spółkę skarbu skolonizować kolejną, to my walczymy na argumenty w sprawach programowych. Bo byś, tak byście już byli podsumować. przy władzy i kolonizowaliście spółki i, tak mogę i instytucje państwowe. E, tę dyskusję. Premier Donald Tusk e,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 jedyny kraj chyba do tego mechanizmu unijnego zamawiania szczepionek One, oni korzystali ze Sputnika nie wiem że pani redaktor chciałaby żebyśmy też ze szczepionki Sputnik korzystali rosyjskiej szczepionki Sputnik ale to mniejsza o to krótko mówiąc no dzisiaj jest to wykorzystywany temat ale pan powiedział do że, że oczywiście Pfizer partyjnej. nie Pfizer nie chciał iść na y, y, ugody Polska A i Rumunia y, panie przewodniczący Fonda podejrzanych okolicznościach do sądu. I negocjowała te, i, i, czy nie lepiej było wtedy zapłacić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 Do, napra do, do, naprawdę to. zabawne, że y, po, polityk Prawa i Sprawiedliwości ja powołuje powtórzę, się na wyrok ja, TSUE, który ja rzeczywiście uznał, powtarzam. że Komisja Europejska naruszyła prawo, odmawiając o, opinii publicznej dostępu do treści umów na zakup szczepionek, między innymi sms-ów y, Ursuli redaktor, von der Leyen. Panie ja uśmiecham się do pani, Panie, znowu pośle, to Przechodzimy do y, internetu, na YouTube'a, na stronę internetową. To jeszcze raz Jak raz wszystkim życzymy. Państwa i moim gościem był Michał Dworczyk, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, były szef w Kancelarii Premiera Mateusza Morawieckiego. Proszę z nami zostać w internecie. Będziemy rozmawiać między innymi o tym, co dalej z czwórką niezaprzysiężonych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Zapraszamy do reklamy.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 Nową pracę serca i krążenie krwi. A flofarm. Super, super! Super piątek i super sobota w Kauflandzie. W piątek i sobotę olej besicki rzepakowy Bielmar 3,49 za litr z Kauflandkart. Dwie butelki na osobę. A kawa mielona Edusho Family, opakowanie 250 gramów, tylko 11,99 z Kauflandkart. Sześć na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.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 Decyzję w najbliższym czasie w sprawie podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych zapowiedział minister energii. Miłosz Modyka dodał, że poprzedzi to analiza sytuacji rynkowej. Zależnie od tego, jaki model przyjmiemy, to rozwiązanie mogłoby być przyjęte. Mieliśmy już przecież takie rozwiązania, jeśli chodzi o kwestie gazowe, elektryczne. Mogą dotyczyć innych sektorów. Będziemy to analizowali w ciągu, myślę, najbliższych dni i tygodni. Rządowy pakiet ceny paliwa niżej obejmuje obniżenie VAT-u i akcyzy, wprowadzenie maksymalnej ceny detalicznej i podatku od nadmiarowych zysków dla firm, które odnotowują. Z powodu wzrostu cen ropy. Minister Energii poinformował też, że dzisiejsze maksymalne ceny za paliwo na stacjach to 6,19 za litr benzyny 95 oraz 7,64 za litr oleju napędowego. Szpital Powiatowy w Lublińcu w województwie śląskim zawiesił do wtorku pracę Izby Przyjęć. Jak napisano w komunikacie, powodem jest brak lekarzy. Pacjenci są kierowani do sor w Tarnowskich Górach i Izby Przyjęć w Blachowni. Przed miesiącem placówka czasowo zawiesiła oddział anestezjologii i intensywnej terapii, położniczy i blok operacyjny. Iran poinformował o zestrzeleniu myśliwca F-35. Na razie nie potwierdzają tego amerykańskie władze. Armia USA zbombardowała w nocy ukończony niedawno most na przedmieściach Teheranu. Zginęło 8 osób, a prawie 100 zostało rannych. Celem ataków mają być teraz elektrownie. Iran z kolei obrał za cel budynki amerykańskich koncernów na Bliskim Wschodzie i jedną z rafinerii w Kuwejcie. Kolejny serwis trójco dziewiątej. Święta bez śniegu, ale możliwe liczne przelotne opady deszczu. Tak jak dziś, w pasie od Gdańska przez Szczecin i w dół Poznań, Wrocław, aż po przekątnej, po Bydgoszcz, Olsztyn i Suwałki. Będzie ciepło od 6 do 14 stopni. Na naszym Facebooku też państwo życzą sobie i innym na święta. Przede wszystkim tego, by zmartwychwstały w nas dobre emocje i uczucia. No, podobają mi się te życzenia. Więcej na naszym profilu polecam. Gotje i Kimbra. 22 i 7 człowiek. Somebody! Chciałbym wszystkim życzyć szczęścia. Ci na Tytaniku mieli zdrowie, tylko im szczęścia zabrakło. Bądźmy zatem szczęśliwi. Wszystkiego dobrego na święta dla wszystkich. Uwaga, uwaga. Nowe w piątek. Za nami dziś w audycji poranny już nowy singiel Arlo Parks. Piosenka dnia, nowy singiel Jacka White'a. A tu jeszcze oni czekają w kolejce. I zapraszamy na antenę. Great Pretender to też nowe nagranie. Tym razem oni. Kasabian. Więcej nowej muzyki z dziś i na nowy tydzień także świąteczny. Po dziesiątej zapraszam w imieniu Gosi Jakubowskiej. Halo. Załączając się do życzeń świątecznych, jako lekarz powiem tak, że życzę wszystkim słuchaczom trójki, właściwie wszystkim słuchaczom radia wiele, wiele, po pierwsze, słonecznych i zdrowych, przede wszystkim zdrowych, zdrowych dni, bo reszta, jak pan wie, da się kupić. Tu by pan doktorku sugerował, że można na przykład kupić godność. No to sprawdźmy. Jak się starzeć bez godności? Dzień dobry Państwu. Niesiemy pocieszenie ludziom zaatakowanym przez starość, godność i sztywność kolan. Ja nazywam się, zawsze to mam taki, taki brak pewności, nazywam się Ewa Winnicka, bo w końcu już nie wiem, co mam powiedzieć. Czy Ewa Winnicka, czy... Magda Grzebałkowska. Tak. Pisze no do i? nas na adres radio.pl. Basia pisze tak. Kiedy widzę dorobek czyjegoś życia wyrzucony na śmietnik po jego śmierci przez krewnych, aż mnie skręca z żalu. Jak tego uniknąć? Porada jest taka Pani Basiu, specjalnie wymyśliłyśmy, ale to jest już Będziemy niedługo patentować te nazwy. Także więc jest... copyright reserve, tak. jeżeli ktoś nas słyszy. Tak, wymyśliłyśmy nazwę Vintend, tak. end na końcu, czyli koniec. Koniec. Proszę Państwa, to będzie taka platforma dziedzictwa odrzuconego, na której ludzie gotowi na koniec będą sprzedawać swoje skarby, Ale... żeby, żeby nie dać satysfakcji żywym, wywalającym nasze kryształy, serwisy z Duralexu z lat 80. wciąż w oryginalnym kartonie, bo wciąż żal otworzyć. Ale kto to będzie kupował? No, słuchaj, są tacy sentymentaliści, którzy za ciężkie pieniądze potrafią kupić, na przykład wazon z Włocławka. Ja mam jeszcze kilka nierozpakowanych prezentów ślubnych, ponieważ wiem, że znajdują się w nich szklanki ze szlaczkiem złotym. Ja na przykład mam rocznik przyjaciółki z 87 roku, ale nie wiem, czy sprzedawanie tego to nie byłoby pozbywanie się cząstki siebie. Pamiętasz przyjaciółkę? Jeszcze taka sytuacja Ewa Pawlacz. Każdy porządny Polak ma w domu Pawlacz, teraz w tych nowomodnych apartamentowcach nie ma. to nie ma, ale każdy ma jakiś taki mentalny Pawlacz nawet, albo taki metaforyczny Pawlacz. Co ty trzymasz swoim Pawlaczu? Ja trzymam, przede wszystkim trzymam ubrania w takich w rozmiarach między 38 a 42. A jakieś takie rzeczy, które tam położyłaś kiedyś i nigdy po niej nie sięgnęłaś? Bo wiesz, bo Pawlacz to jest takie bijące serce twojego testamentu. Co byś mogła zostawić, ale nie zostawisz, tylko oddasz? Mam na pewno maszynę do robienia brykietów ze starych gazet. Co? Co masz? Kiedyś zajmowałam się racjonalizacją. To były w dawnych czasach, kiedy jeszcze gazety występowały na świecie. Państwo niektórzy, którzy urodzili się w zeszłym tysiącleciu, pamiętają chyba papierowe gazety. Tak, pamiętam osoby, które czytały, miały ich bardzo dużo. Palicie tym w kominku? Nie, ponieważ nie dało się zrobić żadnego, żadnej kostki z tego. To znaczy, zrobienie kostki z rozmokłych gazet wiesz, zajmuje jakieś pół dnia. Trzeba było kogoś zatrudnić do robienia tego brykietu gazet. A potem w ogóle gazety zaprzestały wychodzić. wychodzić A prawie. robienie brykietów ze stron www to nie wychodzi w ogóle. A propos www, kwestia dziedzictwa cyfrowego. Przecież każdy z nas ma tysiące, jeżeli nie dziesiątki tysięcy wspaniałych Print screenów swoich chmurach. Przepisy. Przepisy, a to cena w sklepie. A to kosmetyk zobaczyłam na Instagramie i szybko zrobiłam print screena. A to zdjęcia kotka, jak ślicznie śpi. Lajki można sprzedać. W ogóle można tak. na przykład zmienić wynik wyborów za Ty, pomocą A jakby zostawić rajku. obserwujących spadku. My się podzielimy naszymi Instagramowymi, a swoje indywidualne oddamy po prostu indywidualnie. Dzieciom. Tak. Ale wspaniale. To tego nie kasujemy. No nie kasujemy. Znaczy jeszcze, wiesz, jeszcze będziemy tych lajków nabierać, prawda? Dobra, dobra. Czyli to zostawiamy w spadku, resztę oddajemy na Wintend. Tak. I piszcie państwo do nas, co byście oddali na Wintend. Pozdrawiamy tak. serdecznie. Wintend. No tak, tylko one to potrafią. Ewa Winnicka, Magdalena Grzebałkowska. Z godnością życzę paniom udanych świąt bez godności. O słyszę, że słuchacze zaczęli między sobą rozmawiać. Chciałem tam e, się pochwalić, a może pożalić trochę, bo poprzednik mówił, że zdrowie jest ważne, ale szczęście też i tak akurat się złożyło, że w dzisiejszym dniu jadę na egzamin, e, na licencji pilota i to szczęście by się przydało. Chociaż przygotowany wydaje mi się, że jestem. Także do wszystkich tam, którzy patrzą w górę niech wiedzą, że zdaje się egzaminy też w powietrzu. Nie wiem czego się życzę, połamania skrzydeł ten jeden raz, no w każdym razie kciuki, kciuki. Wiedzą, że przed słowo szczęście jak w kolejkę wepchać się Z przegroskiem nie, to jakaś tak nieładnie Mili państwo, to byłoby już chamstwo i drobno chrześcijaństwo Już na mej pierwsza od śmierci malinka już martwą do kości ma górna 1K Zapalenie przedwostka to spięty. Wracając do tego, co wydarzyło się na naszej antenie po siódmej. Ja jeszcze a propos komentarza propozycji dzisiejszej lektury, akurat jestem świeżo po przeczytaniu tej książki. Tak się nie mogę otrząsnąć po tym, co tam przeczytałem. Tak a propos tych życzeń, to życzyłbym właśnie wszystkim ludziom tam, no i nie tylko pokoju, no i chleba. Pod dachu nad głową chyba na razie nie będą mogli otrzymać. To ja może przypomnę. Książka nosi tytuł Zapomniane w poszukiwaniu ukrytych miejsc i zaginionych pomników w przeszłości w Palestynie. Napisali ją wspólnie Raja Szehadeh i Penny Johnson i od razu zapowiadam, że wrócimy tam po 18.00 na naszej antenie. Dzisiaj audycja specjalna. W miejscu trzeciej godziny odezwie się Tomasz Sajewicz. To będzie Tomek w Jerozolimie. A teraz na finał Robert Grzędowski. Momenty były. Pamiętają Państwo Adasia Miałczyńskiego z filmu Marka Koterskiego, Nic Śmiesznego? Ciągle we wszystkim byłem drugi. Na 1500 drugi, z polskiego drugi, w nogę drugi, z zielnika drugi. Bohater dzisiejszej opowieści przez lata był właśnie takim Adasiem. No, może nie zawsze drugi, ale też nie pierwszy. Przez naprawdę długie lata. To będzie opowieść o cierpliwości i o wielkich pieniądzach. Representing Tommy Fettel. Tommy Fleetwood, angielski golfista, rozpoczął zawodową karierę w 2010 roku i dość szybko zanotował kilka zwycięstw w cyklu European Tour w skali światowej drugiej lidze golfa. A do najbardziej prestiżowego, najważniejszego cyklu w świecie golfa, czyli do PGA Tour, dołączył w 2018 roku. Golfista z okolic Liverpoolu. Pojawił się w PGA Tour już jako mocny, doświadczony zawodnik. Spodziewano się, że prędzej czy później zacznie wygrywać. Jak się miało okazać, jednak później. Dużo później. Od 2018 do 2025 roku Fleetwood zagrał w 163 turniejach rangi PGA Tour. Zarobił w nich w tym czasie łącznie 33 miliony dolarów. Sześć razy kończył zawody na drugim miejscu, sześć razy na trzecim, w czołowej dziesiątce był 45 razy. Jak na realia zawodowego golfa to niezwykła wręcz powtarzalność, ale brakowało zwycięstwa. Był najlepszym z przegranych. Nawet w Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu w w 2024 roku, choć grał fantastycznie, skończył ze srebrnym medalem. Całe życie ciągle drugi. Raz po raz Fleetwood kręcił się w ścisłej czołówce przez 2, 3 czy pełne 4 dni turnieju. Raz po raz dziennikarze pisali i mówili: To musi być już ten dzień, to musi się w końcu wydarzyć. Ale licznik dolarów rósł, a pucharów PGA w gablocie brakowało, aż do sierpnia 2025 roku. W finale sezonu 2025 w zawodach Tour Championship na polu w stanie Georgia Tommy Fleetwood w końcu nie miał sobie równych. Wygrał z przewagą trzech uderzeń nad Amerykanami Patrykiem Cantleyem i Russellem Henleyem. Ostatni dołek kończył już pewne zwycięstwa. The Agonia oczekiwania zakończona. Trafione słowa komentatora stacji NBC Sports. Mimo, że Anglik ograł Amerykanów, miejscowa publiczność celebrowała ten sukces razem z Fleetwoodem. Bo na tym etapie kibicowali mu już wszyscy. Gdy otrzymał puchar, zapytał, co mam teraz zrobić? Powiedzieli, podnieś go, niech świat zobaczy jeśli sportowcy mają być wzorami. Jeśli sport ma czegoś uczyć, to historia Tomiego Fleetwooda pokazuje, że w życiu mało jest cech cenniejszych niż cierpliwość. Momenty były. Bardzo dziękuję. I tak oto właśnie zakończył się pierwszy sezon tego cyklu. Powróci za kilkanaście tygodni Robert Grzędowski. A czy my słyszymy się? kolejny piątek. Nie, za tydzień audycję poranną poprowadzi właśnie on, nasz wspaniały Grzęda, a za dwa tygodnie o tej porze cykl, który no już się w mojej głowie narodził po specjalnym wydaniu zapraszamy do trójki, jak sprzed stu laty darczoskłon się będzie nazywał ten cykl. Co się wydarzy? O tym więcej za dwa tygodnie. Krzysztof Sagan, Monika Gosławska, Dariusz Pieruk i Michał Nogaś byliśmy wspólnie z Państwem od szóstej. Dziękujemy. I jeszcze PS mamy kilka spraw do załatwienia. Mam taką sprawę do Państwa, bo dzisiaj u urodziny ma moja żona, Judyta, więc podejrzewam, że gdzieś tam się krząta w domu z dziećmi, więc tu prosiłbym o w miarę możliwości przekazanie najszczerszych życzeń, żeby z nami wszystkimi naszą całą trójką wytrzymała. To So, what happens next? Oh, it was just a glimpse of you like looking through a window or a shallow sea. Could you see me? And after all this time, it's like nothing else we used to know. And after all the hangers on, we're done hanging on in the dead light of the afterglow. I jeszcze pan. Panie redaktorze, chciałbym złożyć całemu zespołowi programu trzeciego najlepsze życzenia z okazji rocznicy urodzin programu trzeciego i z okazji zbliżających się świąt wielkanocnych. A ja się dołączam do tych życzeń w imieniu całej ekipy porannej. Słyszymy się w piątek za dwa tygodnie, ale w poniedziałek po dziewiątej. Zapraszam na spotkanie z panią Elizą w naszym studiu i Panem Słukiem oczywiście. Wesołych, spokojnych, najlepszych. Papa! Pa. Promocja Trzy zamykające tydzień godziny mamy szansę spędzić słuchając wyjątkowej muzyki w świetnym towarzystwie. dj wśród reżyserów teatralnych Jana Klaty, tropiciela ważnych słów.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 Czas na Lidlową rewolucję cenowo. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład papier toaletowy trzywarstwowy Floraliz 10 rolek w nowej cenie regularnej 13,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 19,24. Lista produktów dostępna na wwwlidlpl promocji w strefie KAS i u asystenta KAS samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej. Lidl to się opłaca.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 Expert. Żegnamy reklamy.